minęła 15 tu program pierwszy Polskiego Radia Aktualności Marzena Godon w Iranie poszukiwania członka załogi amerykańskiego myśliwca O 96% spadek nielegalnej migracji na granicy polsko-białoruskiej Tradycyjne święcenie pokarmów w Krakowie na rynku głównym Wciąż trwają poszukiwania członka załogi amerykańskiego myśliwca w 15 zestrzelonego nad Iranem. W pobliżu miejsca strącenia maszyny trwa operacja sił specjalnych USA. Stany Zjednoczone straciły wczoraj nad Iranem dwie maszyny. Do zestrzelenia F-15 doszło w południowym Iranie. Amerykańskie wojsko w krótkim czasie od zdarzenia podjęło pilota, który zdołał się katapultować. Dotąd nie znaleziono jednak członka załogi, który w F-15 odpowiadał za systemy uzbrojenia. Śmigłowiec, który transportował odnalezionego pilota do amerykańskiej bazy, został trafiony też przez irańskie pociski. Jak informują Amerykanie, załoga odniosła niegroźne rany. Zaginionego członka ekipy F-15 na miejscu szukają żołnierze sił specjalnych USA. Nagrodę za odnalezienie żywego amerykańskiego żołnierza wyznaczyły też władze w Teheranie. To równowartość ponad 65 tysięcy dolarów amerykańskich. W pobliżu dzielnicy Ormus wczoraj trafiony został także amerykański szturmowiec A-10. Pilot zdawał się katapultować i został bezpiecznie przetransportowany do jednej z baz USA w regionie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Tymczasem, jak komentują media, jeśli członek załogi zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca zostanie pojmany, może to skomplikować działania wojenne USA oraz starania prezydenta Donalda Trumpa o zawieszenie broni. Odbiór przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych wojny z Iranem pogarszają skutki wzrostu cen paliw, a także straty wśród amerykańskiego wojska. W konflikcie zginęło dotychczas 13 żołnierzy USA. Ilość migrantów na granicy z Białorusią spadła o niemal 96% podaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. To efekt m.in. tymczasowego zawieszenia prawa do azylu, którego nadużywali nielegalni migranci. Migracja jest pod kontrolą, ale nie tracimy czujności. Dalej konsekwentnie inwestujemy w ochronę granicy z Białorusią. Utrzymujemy tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Czytamy we wpisie resortu na platformie X. Tradycji stało się zadość. W Krakowie na Rynku Głównym odbyło się coroczne święcenie pokarmów. Wydarzenie przyciągnęło tłumy wiernych mieszkańców Krakowa i Małopolski, a nawet gości z nadmorza. Jak mówią, przyszli ze święconką właśnie na Rynek Główny, bo w tym miejscu atmosfera jest wyjątkowa.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 I przychodzę tutaj, gdzie czuję się dobrze. Od 99 roku tutaj. Zaczęłam, zaczęłam chodzić jak z moim synem, jak był jeszcze dzieckiem. To jest dla mnie święto, bo ja sobie idę, potem zwiedzam groby. A na uroczystości poświęcenia pokarmów był obecny metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś, który święcił pokarm, a także prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Tymczasem w archidiecezji przemyskiej tradycyjnie w Wielką Sobotę Caritas przygotowała śniadanie dla osób samotnych, ubogich i potrzebujących. Dla ludzi biednych to jest bardzo dobra pomoc i ja jestem bardzo zadowolona i serdecznie dziękuję. Tak jak co roku przygotowaliśmy śniadanie dla osób ubogich, potrzebujących, samotnych. Sebastian Litwin, Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Przemyska Caritas przygotowania do dzisiejszego dnia rozpoczęła dużo wcześniej. Arcybiskup Adam Szal, pasterz przemyskiego kościoła. Uświadamiamy sobie, że w czasie świąt wielkanocnych jest pewna piękna prawidłowość, że jajko dzielone, poświęcone nie dzieli ludzi, ale łączy. Przemyska Caritas rozdała też potrzebującym ponad półtora tysiąca paczek. To są aktualności jedynki. A w nich jeszcze Hiszpania, Semana Santa, czyli Wielki Tydzień tam, dziś już mniej huczny i widowiskowy, bo najważniejszym dniem był Wielki Piątek. Był to dzień wolny od pracy, a dziś wszystko wróciło do rytmu codzienności, choć tłumy ludzi nadal przewijają się przez ulice. Urzeka ta celebracja tego ważnego tygodnia w życiu chrześcijan. To przywiązanie do tradycji, trochę produkt turystyczny, ale też patrząc na skupionych starszych ludzi, głęboka wiara. Dziś w samym Madrycie odbywa się jeszcze kilka procesji, na przykład procesja bezsilności i samotności, ale Sabado Santo, czyli Wielka Sabota, to przede wszystkim koncerty Saetas. Przynajmniej tu w Madrycie po południu odbędzie się kilka, Saety to spontaniczne, pełne emocji pieśni flamenko kierowane do figur Chrystusa lub Maryi niesionych na platformach procesyjnych. Z Madrytu Agnieszka Kozłowska, Łysko, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Do końca dnia pochmurno w wielu miejscach przelotne opady deszczu, temperatura od 7 stopni na pomorzu 13-14 w centrum do 16 w Beskidzie Sądeckim, ciśnienie w Warszawie 1000 hektopaskali. Klimat. Prawie w całym kraju powietrze jest dobrej lub nawet bardzo dobrej jakości. Jedynie w części Warszawy jest umiarkowane. Ponad połowa prądu pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W całej północno-wschodniej Polsce ostrzeżenia przed przymrozkami. W górach w powiecie tatrzańskim trzeba uważać na roztopy. Jedynka. Polskie Radio Reklama No działka wygląda jak należy kwiat.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 Jedynka. W programie pierwszym Polskiego Radia mamy ogromny przywilej spędzać to popołudnie z Państwem. Agata Passent i Rafał Sławoń. Przypomnę, że nurkujemy dzisiaj w radiowych archiwach w poszukiwaniu materiałów dotyczących Świąt Wielkiej Nocy. Będą też materiały dotyczące wiosny, ale póki co... Y, trochę savoir-vivre'u No właśnie, przyda. przygotowania na... to również do tego, jak przy takim stole należy się zachowywać i jakie mieć zasady. Na przykład ty, Rafale, siedzisz z łokciem na stole, bardzo nieelegancko. Święta to oczywiście wizyty u krewnych, znajomych, przyjaciół. Większość czasu spędzamy przy stole. Dobrze więc wiedzieć, jak się przy tym stole należy zachowywać. To nie przesada, nie snobizm wcale. Przy stole trzeba umieć się znaleźć. Dwie są zasady. Rzecz to nie nowa. Jedna to jadło, druga rozmowa. Na błędy sobie nigdy nie pozwól. Tak co do potraw, jak co do rozmów. Dbaj o sąsiadów, podaj potrawę, raz tym po lewej, raz tym po prawej. Nie mam rocz w talerz z głową zwieszoną. Raz pomów z prawą, raz z lewą stroną. Nie pleć o wszystkim, to czasem nie tak. Coś rzekł przy się, nie mów przybytach. Jeśli po obu stronach masz panie, uważaj wtedy na każde zdanie. A gdy po którejś siedzi twój zwierzchnik, zanim coś powiesz, to zamilcz wcześniej. Gdy ci naleją pełno powręby, wypij, lecz potem nik pary z gęby. Słowo tu wspomnij na w szkołę, wyleci ptaszkiem, lecz wraca wołem. Mniejszą na siebie ściągniesz obmowę, gdy chlapniesz sosem, niż kiedy słowem. No i proszę. Też po posiłku wypadałoby pomóc przynajmniej w sprzątaniu tego co na stole. No to taka prywatna prośba od Agaty. Tak, myślę, że mój syn słucha. Miejmy nadzieję. Miejmy też nadzieję, proszę Państwa, że pojutrze, czyli w lany poniedziałek, panie będą tym razem polewane bardzo oszczędnie i z klasą. Mamy tu kilka interesujących wiadomości dotyczących tradycji oblewania. Jak to kiedyś robiono? Posłuchajmy. A teraz oddaję głos Jerzemu Rybczyńskiemu, który rozmawiać będzie z etnografem, panią magister Anną Szałaśną. Oblano Panią kiedyś porządnie, ale tak serdecznie. Nie chcę się Pani przyznać. <śmiech> <śmiech> no właśnie, skąd się wzięła tradycja dyngusa? Skąd się wzięła tradycja lania się wodą? Lud od najdawniejszych czasów pogańskich, od zarania w ogóle dziejów, czcił przecież wszystkie żywioły, zarówno słońce, ogień, a także i wodę. Oblewanie się wodą, kąpiele rytualne w wodzie miały na celu nabycie zdrowia, oczyszczenia z wszelkich złych duchów. No tu odskoczę od dyngusu, ale właśnie na temat jajka jako elementu w zwyczajach, w praktykach magicznych, dawnych wierzeń datuje się jeszcze od III wieku przed naszą erą. A w Polsce najstarsza wiadomość i zabytek Znajduje się z X wieku z terenu Opolszczyzny. Zostrówka w opolu. Tak. Proszę pani, ale chyba polewanie się wodą, jak i dzielenie się jajkiem, czy obdarowywanie się jajkiem. No krótko mówiąc, woda i jajko chyba się od dawna nierozłącznie kojarzy w tych zwyczajach. To nie tylko woda i jajko, ale do tego jeszcze dochodzi smaganie się rózgami. Przepraszam, nie rózgami, a palmami wielkanocnymi i zjadanie bazi tych kuleczek palmy. To też od najdawniejszych greckich i rzymskich czasów oznaczało zdrowie. A skoro mówimy już o tych wielkanocnych zwyczajach, Pani zapewne była w czasie dyngusów na wsi. W tej chwili zmieniły się bardzo zwyczaje towarzyskie, można by to tak nazwać. Tak jak wiadomo, dziewczęta siłą pod studnie prowadzono, niezależnie od panującej na dworze temperatury. Wielkanoc przecież wypadała w różnym czasie. Prowadzono pod studnie i lano niemiłosiernie, także powoli ten zwyczaj zaczął zanikać. Ukulturalniał to znaczy, się. Ukulturalniał się. Na przykład, no i w Sandomierskim i Węczyckim, wszędzie zresztą przychodzi chłopiec z buteleczką pachnącej wody i pyta, czy można oblać panienkę. Rafale, a ty czym byś chciał być oblany? Prawdę mówiąc, byłem już kilka razy w życiu oblany, ale na egzaminach, także nie jest to obce mi doświadczenie. No taka odpowiedź na Twoje pytanie pokrętne, ale niech i tak będzie. Proszę Państwa, czas na apel, który wygłosił do wszystkich panów jeden z naszych starszych redakcyjnych kolegów. Panowie, panowie na litość boską, nie śpijcie. Wiosna, do dzieła. Oblejcie zdrowo ozdoby naszego życia, żeby nam nie zwiędły. Trawestując, panowie, nie czas strzałować wody, gdy babki Płonu. No teraz to chyba w ogóle skąpo się oblewamy, bo susza. Susza. Trzeba oszczędzać wodę. Nie zapomnijcie państwo o oszczędzaniu wody, kiedy będziecie napełniali wiadra i balie w najbliższy poniedziałek. Ale zanim to nastąpi, to może zagadka, Agata, co? Ja już się boję, bo tak się objadłam, że, że boję się, że nie zgadnę. No ale państwo mogą spróbować. A teraz Uwaga, zagadka dla Państwa, oczywiście związana z Wielkanocą, ale nie o to chodzi. Proszę odgadnąć tytuł i autora utworu. Czyta Imć Pan Onufry Zagłoba, czyli Kazimierz Wichniarz. Po skończonej rezurekcji, gdy już było około północy, a my wszyscy zebraliśmy się kolo księcia Pana, zrobił się od wejścia bramy losk od Wielki i pomimo, że była pełna nas kręczących, wjechał wóz ciągnięty przez dwa niedźwiedzie, które szły na lapkach, a kijami się podpierały jak ludzie. Na wozie zaś była wielka kufa, srebrnymi obręczami obita i na niej woźnica z czerwonymi rogami i z ogonem. A to co? Zawołał książę pokazawszy na wóz i niedźwiedzie. Na to diabel siedzący na beczce odpowiedział. Puszczaj mości, książę. To najświętsza panna przysyła beczkę wody ze stopki poczajowskiej ojcom Bernardynom za to, że pięknie śpiewali na rezurekcji, bo jeżeli nie popluczą gardła wodą, to pomrą i nie skosztują jutro kielbasy. Łżesz! Krzyknął pan środka, to diabli przysylają księżom beczkę dyweldreku, chcą klasztor struć, ale ja nie pozwolę na to, jakem środka. Gdyby to był prezent od najświętszej panny, to by tu w dyszlu były konie Chrystusowe, a nie moje niedźwiedzie. A kiedy tu w Litwie nie ma Chrystusowych koni? Są, krzyknął książę. Jeśli Najświętsza Panna poszuka osłów, to znajdzie, bo są w Litwie, nieprawdaż, panie kochanku? dodał, obracając się do Dunina. Wszak każdy biskup nowosakrowany winien pierwszej niedzieli wjechać do kościoła na ośle. A ksiądz biskup Wileński, że nie znalazł takiego zwierza, to się markocił. A ja mu poradziłem, aby wsiadł na swego synowca i tak zrobił, jak biedny środka. Tu wmieszał się ksiądz Gwardian. Mości książe, już ta beczka nam destynowana, więc czy diabla, czy nie diabla, niechaj rusza do klasztoru, a my ją wyegzorcyzmujemy i wypijemy, dodał książę. No cóż, z rozwiązaniem zagadki nie mieli pewnie państwo w przeciwieństwie do nas żadnych trudności, więc tylko dla porządku powiem, że nasz znakomity aktor Kazimierz Wichniarz czytał fragment utworu autorstwa wieszcza Juliusza Słowackiego Święcone ujaśnie oświeconego księcia Radziwiła Środki. Bardzo to było smakowite święcone. Czysta. To gra na akacjowych listkach, bo gra odchodzi i nie wraca i bardzo smuci się akacja. się żałośnie, dokąd poleciał ten szaleniec na czyich listkach szumi gdzie jest dokąd poleciał srebrny wariat srebrny i ciepły ja cię przycisk wietrze wiosenny gitarzysta, każdy mój kwiat dla ciebie wszystko wietrze wiosenny z leśnych ścieżek mój gitarzysto god Polskie Radio. Jedynka. Agata Pasent. I Rafał Sławoń. W programie pierwszym Polskiego Radia trwa nasz program świąteczny, gdzie zaglądamy do archiwaliów. Ale wielka jest moc Polskiego Radia, bo ono jest w różnych miejscach naszego globusa. Jest i było. O tym jak jest dziś, tylko na drugiej półkuli opowie państwu Roman Waszko. Otóż raz około Wielkiej Nocy... Ludzie czują potrzebę oczyszczenia się z grzechów, stąd zmożona aktywność duchownych. Jednak to wszystko, czym raczą nas europejscy księża, nawołując do pokuty, jest śmiesznie łagodne w porównaniu z kazaniami murzyńskich kaznodziei, którzy potrafią najbardziej zatwardziałych grzeszników załamać kompletnie. Posłuchajmy zresztą autentycznego fragmentu kazania modlitwy nagranego w jednym z murzyńskich kościołów baptystów na południowych krańcach Chicago fight our battles. Yes. Yeah. Bless Carol today. Yes. Yeah. Way down in Oklahoma. Oh, doctor! Oh, oh. Ah! Oh. Ah! Oh. That never lost a patient. Yes. Please have mercy today. Get close to the child today. Yes, Tell her, don't be uneasy. Ah! Oh. Kościoły murzyńskie są stale przepełnione i to nie tylko z okazji świąt, lecz każdej niedzieli, bo jest to okazja do wspólnego muzykowania tych ludzi o fenomenalnym słuchu i poczuciu rytmu. Niektórzy wierni przesiadują w kościołach od wczesnego rana do nocy, wyżywając się nie tyle w modlitwach, co wspólnych śpiewach. Oto dokumentalne nagranie z tego samego kościoła. czasy, sposób w jaki obchodzimy Wielkanoc, no i zmienia się język polski. Chyba murzyńskie to dziś północnoamerykańskie? No tak, ale nie będziemy wprowadzali już chyba żadnej korekty do tej korespondencji sprzed lat. Zamiast tego udamy się na kurpie i posłuchamy o tamtejszych wielkanocnych zwyczajach. Już gotują się jaja na twardo, już gospodynie szykują się do malowania Pisanek, kraszanek, czy jak kto woli, które niedługo, zgodnie ze starą tradycją, znajdą się na świątecznych stołach. A jak to jest na Kurpiach? Koleżanka odwiedziła wioskę Biełusny Lasek, leżącą w samym sercu puszczy. Mieszka tam pani Narcyza Tyc z rodziną. Strasznie trudno tu do państwa trafić. Wioska leży w takim klinie, Jedno drogą, co się jedzie na czarnie, a drugą na zdunek. I jak się ta wioska nazywa? Biały Lasek. Państwo mają śliczny dom drewniany. To nie jest śliczny, tylko stary, proszę zobaczyć, jeszcze dawniejsza kapa, te mury. To, to jest jeszcze, znaczy da, najdawniejsze po prostu. To dziadek jeszcze zrobił tak, jak wiedział, jak umiał, z dziada pradziada tak postawił. Gospodarze. A dodatkowo pisanki robię. Czy można podejść do tych pisanek, popatrzeć? Proszę bardzo. Pani taką zwykłą stalówką? Zwykła właśnie. Krzyżówka. Tak. To są tusze. Tak. Weźmy stamtąd jajko czyste. Żeby nie zalać. Troszkę jak się więcej ich robi, to trochę palce bolą. To fakt. To kurczowo się trzyma. A teraz tutaj się robi te właśnie te koronki. czyli jakie wzory na myśl przyjdą. A czasami trzeba i powtarzać. No tak, proszę pani, ale to rysuje pan na przykład pani. pani i tutaj można to wziąć w rękę, proszę. takie zajączki. A to już ja narysuję w tej chwili. Proszę bardzo, jeszcze będzie, będzie zająć zaraz. No ale gdzieś musiała pani ten najpierw zobaczyć chyba. A nic podobnego, to wszystko się z natury robi. To Na polu mało skaczej. A troszkę i fantazji trzeba, bo jak w spodenkach zajączek, krzaczki jakieś czy tam kwiatki. Jeszcze teraz przyjdzie lakier. Właśnie, żeby błyszczały i żeby woda nie brała, żeby mogły leżeć i 20 lat. Tylko to też trzeba umieć je gotować. Bo jak się nie ugotuje je prawidłowo, to zepsują się i wybuchną. Jak ziemniaki po prostu się muszą tak gotować. Które pęki to pęknie już od razu. Które ma za dużo powietrza w środku. Z gorącej wody natychmiast je wyjmuje na czysty ręcznik, ale to nie ma prawa być nic tłuszczu. Ręce trzeba... Choćby 20 razy na dzień myć do tego, żeby nic nie dotykać, tylko jedynie te jajka. Dwie córki w świecie jedna jeszcze jest, która pani pomaga. Dorotko, lubisz te pisanki robić? O, bardzo lubię. lubię. Pomagam, mamusi. Właśnie chciałabym iść na szkołę plastyczną. Bardzo lubię rysować. Podoba ci się ten dialekt kurpiowski? No, bardzo. I chciałabym i nigdy się nie wyprę tego, że pochodzę z kurpy. Pierwszy raz w, w życiu przyjechałam tutaj, do tej chałupy. Ze swoim chłopem. I mnie kozała teściowo moja iść do sieni i przynieść skowrodę. To u skwarzem. A ja tak usiadłam i myślę, co to skowroda? Patrzę się w tej sieni. Ziso. I patelnia zisi. No to chyba to nie jest skowroda. Przychodzę, ale że nie ma. A ta patelnia to co to, nie skowroda? I od tej pory tak potrosę, potrosę i już dokładnie się nauczyła. I tak w ludziach mogę musić tak i mogę tak musić. I tak to na kurpiach bywa. I tak to na kurpiach bywa, Agata. Tam Przynajmniej takie... bywało. Bywa. Na przykład bardzo mocna nadal jest ta tradycja szykowania palm wielkanocnych. I zawsze się zastanawiam, co się później z tymi gotowymi palmami dzieje. Gdzie one stoją w domach, bo widziałam Rafale, te palmy na kurpiach. One są bardzo wysokie i zajmują sporo miejsca. No może po prostu mają tam wysokie mieszkania państwo zamieszkujący kurpie i to się mieści wszystko. Czas na wspomnienia, oczywiście święta to czas wspomnień i święta Wielkiej Nocy wspominali w polskim radiu swego czasu żołnierze, wyobraź sobie. Panie komandorze, gdzie Pana zastały pierwsze dni kwietnia 1945 roku? Pierwsza Armia Wojska Polskiego, jak również no armie Radzieckie szykowały się do forsowania Odry, ostatniej naturalnej, niezwykle umocnionej linii obrony przed Berlinem. A gdzie Pan był w tym czasie? Pierwsze dni kwietnia byliśmy jeszcze w miejscowości Przybiernowo. Duża wieś, albo jakaś taka mała mieścina. Przypomnijmy, w jakiej jednostce pan służył. Byłem wtedy żołnierzem pierwszej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i służyłem w Kompanii różnic Przeciwpancernych. Tam spędzaliśmy również święta wielkanocne. No, były to święta z jednej strony radosne, wiosenne, jak zawsze, z drugiej strony, i ze względu również na to, że wiedzieliśmy, że koniec wojny się zbliża, z drugiej strony byliśmy z dala od swoich rodzin i najbliższych i to na pewno trochę mąciło nastrój tych świąt. Śniadanie świąteczne było całkiem przyzwoite, były jajka, były wędliny, był również i spirytus nastrój był pogodny, dobry. Każdy myślami biegł do tych świąt, które już przeżywał i tych świąt, które przeżywał przed wojną i tych świąt wojennych. Spośród wojennych świąt to te najgorszymi nie, nie były. były właśnie. Tyle tylko, że zdala od swoich bliskich. Bądź w nieprzychylne i mroźne dni Piosenką mi bądź Która w sercu cichutko brzmi Bądź światłem mych nocy Radością my wszystkich chwil jak piękny film, nasz wspólny film Więc uśmiechem mi bądź Który w dom mój na zawsze wszedł Echem mi bądź Co podwania miłość Słonecznym promieniem Co w dłonie daje się wziąć Dwi. Piosenką mi brącz, która w sercu cichutko brzmi. Program pierwszy polskiego Program radia. Program pierwszy polskiego radia, Agata Pasent, i świąteczny, taki radosny, już prawie zupełnie wyluzowany, Rafał Sławoń. Tak, proszę Państwa, rzeczywiście radosny i wyluzowany, a to dlatego, że nie tylko mamy święta, ale mamy też wiosnę. A skoro wiosna, to piosenka z archiwum radiowego, Właśnie Nawet ty o, o się wiośnie. budzisz do tak. życia, Rafale? Oto proszę Państwa, piosenka o wiośnie. Znowu wiosna w Zodiaku, skacze baranfika byk. Przyszła wiosna i zamknął się w przyrodzie roczny cykl. Znowu w pioskach rzodkiewka i szypiorek jeszcze mdły. To jest wiosna, lód pęka, trzeszczą krya aż lecą skry. Krótsza nocka i kosztem tego dłuższe dni. zielo. Przelawź błoko, córy w chaszczach drą już koty. W powietrzu wisi seks, który ogłupia jak narkotyk. Więc zgłupieć przyjdzie znów i wśród fijołków znów się tarzać. I ptactwo pośród bzu niebawem zacznie się rozmnażać. Znowu w kościach i w żyłach nowe życie, nowy duch. Przyszła wiosna i wszystko ma pachnący świeży huch. Trudno sprostać ciągotce, która nas w tę świeżość pcha, bo gdy wiosna to nagle tracą sens przeróżne dna. W gnieździe boczka od paru dni orgietka trwa. Skopy. Ta rusza już cykl produkcyjny chlorofilu Idzi konęci szuz w tę nową zieleń w dezabilu No głupio szkoda słów być znowu małpą z mózgiem mikro Mieć umysł niby zdrów i tak skretynieć, że aż przykro Znowu prostak się budzi, mimo woli w każdym z nas Przyszła wiosna, więc wilka, jak to mówią, ciągnie w las. Oj, żałosna jest puenta niecnych ciągot w taki czas Gorzki posmak ma wiosna, gdy ją brać na pełny gaz No bo wiosna to taki idiotyczny czas Niestety o to chodzi właśnie yeah. Piewał Jan Kaczmarek. Niezapomniany Jan Kaczmarek, genialny twórca kabaretowy. Proszę Państwa, pewnie nie wszędzie jeszcze w Polsce wiosna dała o sobie znać. Kiedyś tej wiosny potrafiono dość skutecznie szukać, o czym świadczy materiał, którego posłuchamy teraz. Dobry wieczór Państwu. Wiosna według kalendarza opóźniła się. Wiosna według prognoz meteorologicznych opóźniła się. Pozostała ostatnia szansa. Wiosna według Parnasika. Pytanie oczywiście, czy się uda. W każdym razie, proszę sprawdzić z programem, nie ma opóźnienia ani o minutę. I w każdym razie, po raz pierwszy w tym roku będziecie Państwo w ogrodzie botanicznym. I odtąd przez pół godziny będziemy tropić wiosnę i zieleń. My szukamy wczesnej wiosny i dlatego jestem tutaj w ogrodzie botanicznym. A pełno tutaj w parku jeszcze drzew, które są owinięte słomo, całe rzędy chochołów. Korzystając właśnie z uprzejmości pani magister Izabeli Hołdernej, właśnie jako pierwszy gość, można powiedzieć, przekroczyłem ogród botaniczny, ponieważ jest on jeszcze zamknięty na cztery spusty dla publiczności. Kiedy nareszcie zakwitną bzy, o, na brzyto jeszcze poczekamy niestety poczekamy. Ja, te, ja też właśnie poszukuję wiosny codziennie rano, no bo to jest, prawda tak. na, na, na tym polega moja praca między innymi no, i właśnie dopiero dzisiaj zauważyłam pierwsze y, kwiaty, to znaczy przebiśniegi, które tak bardzo nieśmiało i w takim bardzo jeszcze nędznym stanie wyglądają spod tego brudnego śniegu. Tak. A na bzy też jeszcze poczekamy długo, długo. Pani magister, ja się pytam dlaczego? Dlatego, że jest taka piosenka, gdy w ogrodzie botanicznym zakwitną bzy. No, i pani rozumie, chodzi tutaj i o bzy, i o pary, które tutaj przychodzą, a więc kiedy pary rozpoczną, będą mogły rozpocząć wiosny. No, przypuszczam, że pary to od pierwszego dnia otwarcia ogrodu, bo pary to nawet do, pary bardzo wiernie towarzyszą ogrodowi do ostatniego dnia. Aż w październiku, kiedy już są takie szarugi, to jeszcze pary tu się zawsze zjawiają. Przychodzi tutaj bardzo wiele takich młodych par, a poza tym bardzo wiele par starszych względnie pojedynczych osób starszych, które tutaj odnawiają jakieś swoje wspomnienia. To czasami jest trochę śmieszne, a czasami trochę wzruszające, prawda? Jeżeli yy, przychodzą jakieś starsze osoby, które szukają konkretnego drzewa, pod którymi właśnie oświadczył się mąż. I to, prawda, co roku zdarzają się takie osoby. No czasami tych drzew już nie ma, bo to było dawno, dawno temu. Ale to ładne. No, ale tak, tak. Ale, prawda, ta tradycja się utrzymuje, bo tych par co roku jest bardzo, bardzo dużo. Jednym słowem, Pani Magister, czasy się zmieniają, a wiosna ma te same prawo. Tak. Gdy w ogrodzie botanicznym zakwitnął bzy, Śnie nie z chłopakiem moim się O szczęściu syny. Do bzów to jeszcze chwilę, musimy poczekać. Ale już chyba nie tak bardzo długo, przynajmniej mam nadzieję. Proszę Państwa, tu y, muszę trochę autoreklamy pouprawiać i powiedzieć, że ja też wspólnie z redaktorem Anną Stępniak szukałem śladów wiosny i też w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego, skąd w każdą niedzielę nadajemy dla Państwa tuż po hejnale o 12 audycję radio w salonie, którą polecam Państwa uwadze, jeśli mogę. Tu jeszcze dodam, że w tę najbliższą niedzielę to zabieramy Państwa z Anną Stępniak na spacer, na pełen atrakcji spacer również polecam. Słyszymy się po 12. Zakłady pracy to takie już słownictwo też, które odchodzi do lamusa. Teraz wszystko, czy wiosna w AI? Możemy poszukiwać wiosny w AI? Pewnie możemy. Nie wiem tylko, czy znajdziemy. Natomiast w zakładach pracy wiosnę znajdywano onegdaj bez problemu. Wprawdzie po niemal upalnych pierwszych dniach kwietnia znów zaczęło do nas napływać chłodne powietrze arktyczne, a w góry powróciła zima, ale wiosna jest, słońce wysoko, dni coraz dłuższe i na wszystkich budowach kraju spędzane bardzo pracowicie. W Hucie Katowice na przykład, przyszłym gigancie naszej metalurgii, zamontowano właśnie 100 tysięczną tonę konstrukcji. Ogromne ramię dźwigu podnosi pierwszy stalowy słup przyszłej walcowni średniej Huty Katowice. Potężna konstrukcja, na jej szczycie ustrojona we wstążki wiecha wędrują do góry. Wiadomo, że takie roboty wykonują mostostalowcy. Inżynier Stanisław Nowicki. Konstrukcje, które się zaczyna montować, będą y, dźwigać największy w Polsce dach. O rozmiarach w rzucie poziomem 42 na 24 metry i ciężarze konstrukcji 49 600 kg. W całym kraju, w miastach i na wsi pracowita wiosna młodych. Przed przeddzień już niemal Kongresu Młodzieży Polskiej. Na całym gdańskim wybrzeżu trwa Młodzieżowa Wiosna Czynów. O informacje proszę Jerzego Uklejewskiego z Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej. Młodzież rzeszona w organizacjach młodzieżowych. Wykonuje pracę przy porządkowaniu miejsc wokół pomników pamięci narodowej, przy remoncie placówek kulturalnych, przy porządkowaniu Młilżowego Centrum Kultury. I wreszcie ta najbardziej chyba pracowita, bo i spóźniona nieco, wiosna rolnicza. Strączkowe siejecie? Strączkowe, groch. Jestem nanesiona. w Nowosiółkach, województwo... Helmsky. W tej chwili wszystkie ciągniki wchodzą w pole wszędzie. Ile łącznie gruntu macie? Około 300 hektarów. A my, my przeznaczacie członku. na ozimę, a ile na jarę zboża? Na ozimę wyszło nam 57 hektarów oprócz rzepaku. Ja... Jarek zbóż z motylkowymi będzie około 75 hektarów. Kiedy zakończycie się wy? No chcemy właśnie gdzieś do 18 do tych świątyń, żeby to już było wszystko w polu zasiany. Także teraz już nie można zwlekać? No nie, absolutnie nie. Czas najwyższy robić to w polu wszystko. No zrobiło się trochę pracowicie, proszę państwa, dzięki tej wiośnie w zakładach pracy. Rafał, ja widzę, że twój notes jest pusty. Nie robisz podsumowań wiosennych? Prawdę mówiąc, wiosna nie kojarzyła mi się nigdy z okresem, w którym cokolwiek miałbym podsumowywać. Mam ja, jeszcze czas. Ja, ja codziennie robię podsumowania wieczorem i widzę, że połowę nie zrobiłam, a połowę zrobiłam źle. No cóż, w tych wiosennych podsumowaniach nie jesteś, jak się okazuje, odosobniona. Właściwie to ja bardziej lubię lato, ale wiosna ma tę miłą rzecz w sobie, że wszyscy sobie bardzo wiele rzeczy obiecują i tak jak, tak jak, powiedzmy, budzi się człowiek rano, odsłania okno i widzi słońce. Wiosna jest początkiem czegoś, jest takim zwiastunem jakiejś przemiany. czuje się u progu czegoś dużego właśnie na wiosnę. Jak do miłości podchodzą osiemnastolatki? Do spraw miłości? Wierzysz w miłość? No chyba... Chyba, o Jezu, chyba tak. Agata, nie będę Cię pytał, jak podchodzisz do spraw miłości. Ja, ja, ja wierzę. W ja, ja cały czas wierzę, że ona przyjdzie. Tak. Proszę Państwa, ja będę utwierdzał Agatę w tej wierze w miłość, a Państwo posłuchają w tym czasie piosenki. Kaziu Już wiosna podrosła i bzami Kaziu, Kaziu, Kaziu zakochaj się bez rosy po nocy i listek schnie. Kaziu. Proszę, zakochaj się, zawsze sam wciąż bez dam. Jak to pojąć mam urocze iwonce N Odebrałeś sen jak mąki, i wąki, wonki jagody dwie. Kaziu. Słucham, zakochaj się. Już lato, swym kwiatom motylki śle Kaziu, Kaziu, Kaziu, Kaziu, Kaziu zakochaj się Spójrz drżące, na łące sylwetki te Kaziu, Jestem. no gdzie ty gdzie? Zawsze sam, wciąż bez dom. Jak to pojąć mam? Prześlicznej Małgosiew Że dla ciebie krew no, ośle wybrać każdy chce. Kaziu, tak jestem. Zakochaj się. <śmiech> <śmiech> Już jesień zniesie Teresie B. Kaziu, Kaziu, Kaziu, z Teresą źle. Już zima się i ma wzorków na szkle. Ja uważam Zakochaj się No a ja, czyż ja Była taka zła I wdzięk mi własny dach Domek cały w dzach. Do twarzy mi marzyć Przed domkiem w bzie Kaziu, jestem. Ty kochasz mnie Polskie Radio Jedna święta to powinny być same dobre informacje według mnie. Tak utrzymuje Agata Pasent, Agata Pasent i Rafał Sławoń. Przypomnę proszę Państwa, że dzisiaj w radiowych archiwach yy, Państwa gościmy i rzeczywiście yy, wracamy do tych informacji świątecznych, nie wiem czy dobrych, nie wiem czy, czy złych, ale na pewno zawsze prawdziwych. A teraz nasz świąteczny, wieczorny przekładaniec. Złożą się na wieści z całego świata, no i oczywiście z różnych stron Polski. Głos mają kielce. Wczoraj w kielcach było zimno, za to dziś piękna, słoneczna pogoda. Święta upłynęły spokojnie. Rzeczywiście raz około Wielkiej Nocy zdarzyło się, że pogotowie milicyjne nie interweniowało przez dwa dni w ogóle. Nastrój psuje trochę epidemia grypy, która niestety nie słabnie u nas. Pogotowie ratunkowe zarejestrowało wczoraj i dziś około 200 nowych zachorowań. Aha, i jeszcze jedno. W Szpitalu Wojewódzkim przyszło na świat 20 wielkanocnych Kielczan. A więc w Kielcach słonecznie i urodzajnie. A w Białym Stoku? Dzień dzisiejszy, rzecz jasna, upłynął tradycyjnie pod znakiem wody. Leje deszcz, oblewają się ludzie, wszystko moknie. No a poza tym w normie ponad 150 wyjazdów pogotowia przeważnie wątroba, a więc jak najbardziej świątecznie. Darujcie, że tak krótko i chaotycznie, ale ostatecznie ja sam jestem jeszcze w tym świątecznym nastroju. Nie, nie, no my doskonale to rozumiemy i wcale nie mamy za złe. Natomiast proponuję z białego stoku przenieść się gdzieś w daleki świat, może nad Tamizę. Właśnie w londyńskiej mgle mieszkańcy stolicy Wielkiej Brytanii entuzjazmowali się 105. spotkaniem pomiędzy ekipami wioślarskimi Uniwersytetów Cambridge i Oxford. Wielu spośród sprawozdawców znalazło się na brzegu Tamizy, a wśród nich sprawozdawca radia niemieckiego, który z Łodzi, jadąc za wyścigiem, śledził jego przebieg na całej trasie. Oto fragment jego relacji. Widzimy właśnie w tej chwili, że Cambridge stara się znów skrócić dystans, ale wydaje się jednak, że tym razem będzie to dzień Oxfordu. W tej chwili przejechaliśmy pod mostem mamy już za sobą 3,5 mili. Do mety jeszcze około 3,4 mili. Na moście, podobnie jak wzdłuż całej trasy, po obu brzegach Tamizy, tłumy ludzi dopingują obie drużyny. Ósemce Cambridge niewiele to już jednak pomoże. Oxford prowadzi o cztery długości. Jeszcze kilka sekund i ten wyścig należy do drużyny Oxfordu. Studentom Oksfordskim serdecznie gratulujemy niezmiennie naszym studentom w Oksfordzie bardzo gratulujemy, bardzo sugestywny ten materiał, proszę Państwa, no właśnie, te dawne dzieje były. Jakość tego nagrania korespondenta niemieckiego mogłaby świadczyć, że on relacjonował te regaty z Łodzi, ale z Łodzi Podwodnej. Tak, z Ubota. Z Ubota mhm. nie, ale trwa sobota. Trwa sobota Polskim świąteczna, Radiu. świąteczna. Tak. Nasze spotkanie powoli dobiega końca. Najwyższy czas, proszę Państwa, na jakiś solidny, wielkanocny toast. Ozdobą każdej wielkanocnej biesiady są toasty. Oto staropolski toast wielkanocny. O panowie, niech los w Danii przynosi nam dużo zysku. Bądźmy zdrowi i rumiani, jak to prosie na półmisku. Niechaj każdy będzie syty, zdrów i wesół i nie słaby. Miejmy wygląd znakomity, jak te placki oraz baby. Niech nie znęca się nad nami los chorobą ani zgonem, jak na przykład my dziś sami znęcamy się nad święconem. Na ostatek wasz poeta śle życzenia tej godziny. Niech obejdzie się ta feta bez dostojnej medycyny. I tym toastem zakończę, życząc Państwu wesołego Alleluja. No my się przyłączamy do tych życzeń bardzo, bardzo. Ja przede wszystkim życzę naszym słuchaczom, żeby te święta były urodzajne. Nie tylko na działce w polu, ale również w domu, żeby było co najmniej tak jak w tym materiale z archiwów Polskiego Radia, gdzie w Kielcach urodziło się podczas jednej doby 20 dzieci. A ja życzę Państwu tego, co przydaje się nam wszystkim w każdych okolicznościach, czyli zdrowia i spokoju. Niech to będą dla Państwa po prostu fajne, fajne święta i fajny czas. Agata Pasent i Rafał Sławań. Przypomnę, że dzisiaj zaglądaliśmy do radiowych archiwów w poszukiwaniu świątecznych materiałów Polskiego Radia. Wiosna, Pierwszy Polskiego Radia Przyszła wiosna polną drogą Nie pytała się nikogo Nawet nas Rozstrumiała drzewa wokół, Pogłębiła klucz obok, Wzjęła płaszcz Byłeś blisko, byłeś obok, gdy w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 Najlepiej wiosną, póki czas, najlepiej wiosną chociaż raz Zabądzić w jasnym słońcu dnia, jak ty ja najlepiej wiosną chociaż raz, zielonę w ochrę lubięć twarz I nie zamknąć, barwę snu nie wróci z nów wiosną straci czas, i dotknąć nieba, dotknąć gwiazd Znamiona twój zim się rozstań się świat Można stracić czas i dotknąć nieba, dotknąć gwiazd. Na lakwy ciężkie płytę, rozstańcie w gaz. Autopromocja.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 Komplement diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg ślademicki wspomaga odprężenie. Wyciąg wstrzyszeczek. Mieruch wspiera utrzymanie zdrowego snu. A Flofarm. Honor Music Awards 2026. Największe gwiazdy i hity minionego roku. Najważniejsze radiowe nagrody muzyczne. Maryla Fil, Grzegorz Szyży, i wielu innych. 9 kwietnia w katowickim spotku. Bilety na E-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio. Program pierwszy.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 Emilia Kleszczewska zapraszam, a tak naprawdę jedyne utrudnienie, o którym mówi w tym momencie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to autostrada A1, węzeł Kamińsk, węzeł Piotrków Trybunalski Południe w pobliżu miejscowości Ochocice, czyli województwo łódzkie, na 374 km, dokładniej. Tam jest kolizja dwóch samochodów osobowych, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Gdańska od godziny 15. Natomiast zakończyły się już utrudnienia na dwóch ekspresówkach. Ekspres 5. Na początek to węzeł Śmikiel Południe, a w pobliżu miejscowości Targowisko w województwie wielkopolskim na 33 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba jest ranna i do tej pory jezdnia w kierunku Leszna była zablokowana, ale w tym momencie tych utrudnień już nie ma. Podobnie na S3 już bez problemów przejeżdża się przez węzeł Bolków do węzła Kamienna Góra Północ w województwie dolnośląskim. Tam na 342 kilometrze. Miał miejsce pożar pojazdu osobowego. Zablokowana była jezdnia w kierunku Legnicy od godziny 13.30. Natomiast sytuacja nie zmienia się w najbardziej obleganym górskim kurorcie. Mów, mowa o Zakopanem oczywiście. Ulica Nowotarska, Aleja 3 Maja i jeszcze ulica Kościeliska w obu kierunkach. Tam wszędzie trasy wyświetlają się na mapach na kolor czerwony, co oznacza oczywiście długi korek, z którego kierowcy nie mogą się tak szybko uwolnić. Oczywiście warto o tym pamiętać. Pamiętać. Natomiast 22 513 11 11 to numer do Polskiego Rady Kierowców. Czekamy na informacje z dróg.